Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balarz zapraszam. Ponad 400 przypadków naruszenia zawieszenia broni. O tylu rosyjskich atakach mówią ukraińskie siły zbrojne. Zaproponowany przez Kreml i przyjęty przez Kijów wielkanocny rozejm miał się zacząć o godzinie 15 i ma potrwać do jutra. Ale ukraińskie wojska podały, że w ciągu ostatnich godzin Rosjanie przeprowadzili ponad 150 ostrzałów, ponad 20 szturmów i kilkaset ataków z wykorzystaniem dronów. Ukraińcy nie wierzą więc w pokojowe intencje Rosjan. Rosjana. Putin chce poprawić swój wizerunek w świecie, dlatego kłamie, ale już się tyle razy przekonaliśmy, że Rosjanie nie spełniają żadnych obietnic. Żadna jego obiecanka nie była wykonana. Wołody Załęski mimo to sygnalizował, że wielkanocne zawieszenie broni mogłoby się stać początkiem realnego ruchu w stronę pokoju. Pod znakiem zapytania jest także kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. W pakistańskim Islamabadzie Amerykanie i Irańczycy negocjują pokój, ale jednym z warunków Teheranu jest zaprzestanie ataków Izraela na Liban. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu oświadczył właśnie, że Izrael będzie kontynuował walkę z Iranem i Hezbollahem. Uderzyliśmy ich, ale wciąż mamy wiele do zrobienia, napisał izraelski premier, wtedy gdy w całym kraju trwały protesty przeciwko wojnie. W Islamabadzie tymczasem przerwa, pierwsza faza negocjacji zakończona, druga może się rozpocząć tej nocy lub jutro, a tymczasem Pentagon potwierdza, że dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe rozpoczęły usuwanie min z cieśniny Ormus. Teheran temu wcześniej zaprzeczał. Nasze okręty przepłynęły przez cieśniny Ormus i podjęły działania w Zatoce Arabskiej w ramach szerszej misji, której celem jest zapewnienie, by cieśnina była całkowicie wolna od min morskich. Wcześniej podłożonych przez Irański Korpus Strażników Rewolucji islamskiej przekazało dowództwo w poście opublikowanym w serwisie X. Strona irańska nie potwierdziła jednak tych doniesień. Wcześniej prezydent Donald Trump poinformował w poście opublikowanym w serwisie True Social, że Stany Zjednoczone rozpoczynają oczyszczanie cieśniny Ormus, czyniąc tym samym przysługę krajom na całym świecie. Jak donosi CNN, od momentu zawarcia zawieszenia broni, co nastąpiło na początku bieżącego tygodnia, przez Ciesinę Ormus przepłynęło około 30 statków. Z majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Za nami wielki finał wyborczej walki na Węgrzech. W ostatni wieczór kampanii dwaj główni rywale zgromadzili tysiące swoich zwolenników na wiecach. Peter Madzier w Debreczynie. Plac Uniwersytecki w Debreczynie eksplodował owacjami, gdy Madziar wkroczył na scenę. W płomiennym przemówieniu krytykował rząd Wiktora Orbana za korupcję, sprzyjanie Rosji i wysłanie żołnierzy na misję do Czadu. Miejsce Węgier jest w Europie od czasu świętego Stefana, powiedział Madziar. Jednak odbudowa podzielonej narodowej wspólnoty będzie wymagała tego, aby po wyborach podać rękę zwolennikom drugiej strony. Po zmroku uczestnicy wiecu zapalili tysiące pochodni. Wielu z nich podoba się obietnica transparentności i wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych po ewentualnym przejęciu władzy. Do tego trzeba jednak zdobyć dwie trzecie miejsc w parlamencie. Debreczyn, Michał Makowski, Polskie Radio. Z kolei Viktor Orban kończył kampanię w Budapeszcie i powracał do tematu Ukrainy, która jego zdaniem usiłuje wciągnąć Węgrów do wojny i uda jej się, jeśli wygra opozycja. W nadchodzącym okresie mogą nadejść niesprawiedliwe lata. Pytanie jednak brzmi, czy w takiej sytuacji uda nam się osiągnąć najważniejszy cel narodu węgierskiego, jakim jest uniknięcie wojny. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 6, zamknięte o 19, a od 20 w radiowej jedynce specjalna audycja poświęcona węgierskim wyborom, wynikom i ich wpływowi na europejskie relacje. To są aktualności jedynki. Były podziękowania i były nagrody. Na gali w Polskim Komitecie Olimpijskim uhonorowani zostali bohaterowie zimowych igrzysk Mediolan Cortina. Nietypowy prezent dostał wicemistro olimpijski w Żwiarstwie szybkim Władimir Semirunny, Profesjonalny rower przekazał mu dyrektor Tur de Pologne Czesław Lang. Nie będę go zabierał z łyżew, no ale gdyby mu przyszła nieraz chęć wsiąść na rower, to dlatego postanowiłem przekazać mu rower. No to jest taki rower, można powiedzieć, top topów. Na tym rowerze Tadej Pogacza wygrywa Mistrzostwa Świata, Tour de France. Także myślę, że będziesz miał z tego władził dużo, dużo radości. Z mnóstwem nagród Gale opuszczał trzykrotny medalista Kasper Tomasiak, ale zapewniał, że to nie zmieniło jego podejścia do pieniędzy. Moje wydatki się zbytnio nie zmieniły, dalej są, są bardzo podobne, więc... Yy... Myślę, że tak normalnie do tego podchodzę. Na pewno można powiedzieć, że jest to takie dobre zabezpieczenie na przyszłość, że już nie muszę się przejmować, czy gdzieś tam się w przyszłości coś może wydarzyć. PKOL nagrodził rzeczowo lub finansowo nie tylko medalistów, ale też zawodników, którzy zajęli miejsca od czwartego do 8. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Po mroźnej miejscami nocy, nawet do minus 8 w rejonach górskich, a na ogół od 0 do minus 3, czeka nas ładny dzień. Niedziela tylko na wschodzie i zachodzie, chwilami z większą ilością chmur i tu możliwe słabe przelotne opady deszczu, a poza tym rozpogodzenia i słońce. Około 9 i 10 stopni na krańcach wschodnich i na wybrzeżu, do 15 na południowym zachodzie. Jedynka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 Autopromocja Dzień Radia w Jedynce Tu jest muzyka O nasze serca. Masz, wolność i Tych dwoje to wszystko co znasz Zobotni wieczór w programie pierwszym Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski i zapraszamy na prezentację albumów spotkania z muzykami w ramach nowej polskiej muzyki. Rozpoczęliśmy od Limbowskiego, czyli Michała Augustyniaka, polskiego wokalisty, gitarzysty, autora tekstów, który przez kilka lat mieszkał i tworzył w Berlinie. Tam rozwijał swój styl pod wpływem międzynarodowej sceny muzycznej. Kooperował między innymi z artystami ze Stanów Zjednoczonych, a karierę solową rozpoczął po doświadczeniach w różnych zespołach. I jego muzyka czerpie z bluesa, rocka, folku czy alternatywy. Limbowski znany jest z działalności literackiej i podcastowej, a jego twórczość często ma osobisty, Autobiograficzny charakter. W ubiegłym roku w Agencji Muzycznej Polskiego Radia ukazał się najnowszy album Limbowskiego pod kryptonimem Wieloryb. To 10 autorskich kompozycji i opowieść o współczesnym świecie, o Polsce i o człowieku funkcjonującym w miłosno-sceptycznej, jak mówi autor, relacji z rzeczywistością XXI wieku. Płyta bardzo zgrabnie łączy gitarowe, rokowe brzmienie z poetycką refleksją i przebojowością. Została nagrana częściowo w Berlinie, a następnie rozwinięta we współpracy z zespołem tu już w Polsce. To bardzo inteligentna, i bardzo dobra do wieczornych kontemplacji, ale i do tańca muzyka. W Jedence limbowski! Nie, nie bój się, byłaś tam już nie nieraz. Rośnie się czasem masz do nieba i wszystko płynie. Wszyscy Ani złego, ani tej. Dobre duchy zatańczą, jeśli chcesz, kiedy chcesz. Cały świat to cukierek, miękki żelek, gdy go zjesz, ciężkie nie. Czuję, że nie umiem opowiedzieć, jak cię kocha i odpływa. I śpiewa, la i da di, da grają nieba, że potrzeba objąć sercem serce. jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jest muzyka, jedynka Polskie Radio i gość, wspaniały zespół The River Rose, reprezentowany przez wokalistkę Nika Gran. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Damian Pietrasik, klawisze. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Moi drodzy, gratulacje. Długo czekałem na coś pozytywnego w polskim światku muzycznym i tym rock and rock'n'rollowym i tym wywodzącym się ze śródziemia. I oto Wy gdzieś balansując pomiędzy tymi światami w swobodnej lewitacji zaskakujecie niesłychanie pozytywną energią, która gdzieś przywołuje z jednej strony dekadę złoty okres lat 60 muzyki gitarowej, 70 gdzieś jakiegoś post-punka, hard rocka i tak dalej, ale jest w jest tym witalność, jest tym żywotność, jest w tym nadzieja, więc trochę o ten zespół chciałem zapytać, bo nie wszyscy słuchacze i słuchaczki mogą jeszcze go znać. Nasza grupa zawiązała się w 2024 roku. To był taki moment, w którym ja byłam już na takim etapie artystycznej podróży, że stwierdziłam, że to co robię coraz bardziej oddala mnie od tego, co już wcześniej zrobiłam. Była pandemia, więc moja płyta solowa się nie dokończyła ale w międzyczasie zawiązał się nasz zespół z przyjaźni, bo wszyscy, którzy tutaj są sąsiedzi. na pokładzie, to są nasi przyjaciele, trochę z niektórych z sąsiedzkich układów. Muzykujący między... sąsiedzi, A gdzie rezydujecie w takiej sytuacji na co dzień? Wtedy rezydowaliśmy na Białołęce już, ale z jednym z sąsiadów, Szymonem Fabisiakiem, który śpiewa, znaliśmy się z Bonifraterskiej, czyli tutaj z Muranowa, a z Krzysiem Ugorowskim, który jest gitarzystą naszym drugim, to już Damian Damian i ja znamy się wiele, wiele, wiele lat. Prawie tak. 20. Damian nawet tworzył z Krzyśkiem jeszcze wcześniej, dawno temu, jakiś tam inny zespół. I zawinął na Białęce ostatecznie. Tak A że... teraz wszyscy Tarchomin Białęka mieszkamy w ogóle, tak także zabawnie, więc nadal jesteśmy. Czyli antypody Warszawy, tam gdzie są potężne blokowiska, ale brak dróg dojazdowych. Ale może lotnisko zrobią. To wie, nie wiadomo, jak się rozbuduje, roz, rozrośnie, to nie wiadomo, może będzie lotnisko. Urząd Białłęki nie ma dobrej prasy, zwłaszcza w piosence polskiej, że przywołam Kazika, znacie tę piosenkę. Tak. Jest to takie memento swoiste, natomiast dużo przestrzeni, sporo zieleni. Jeżeli chodzi o mieszkanie rodzinne, to ja polecam, bo tam jest wszystko, czego w sumie potrzeba, ale tak, tak to... Mieszka się tam tak. wspaniale, no ale zespołu. Było tak, że po prostu tak zatęskniło nam się do tych lat 60. -tych, do których ja nostalgicznie w mojej twórczości też się odwoływałam, ale również Również do lat dziewięćdziesiątych, też do Oasis, no ci nasi Beatlesi, to już wszędzie o nich mówimy, to już są w, jak w DNA mamy ich, więc generalnie oni są takim głównym Oasis punktem. Na e, a Oasis na Beatlesach zbudowany, dokładnie, więc brakowało nam takiego gitarowego, brytyjskiego grania. I stwierdziłam, że chcemy coś takiego, ale to się też tak wydarzyło, że zrobiliśmy piosenkę Eyes of Hope, która jest naszym czwartym singlem. I to ona była tym takim punktem, że chyba coś takiego nam w sumie wyszło, że to chyba ma to odniesienie i idźmy w to i idźmy w to i tak to się stało. No to chodźmy, to idźmy w takim razie <laughs> The River Rose premiera w programie pierwszym Polskiego Radia. Don't let me lie, don't let me again. Don't let me stumble, save me Don't let me go Don't let me again Don't let me fool you Don't let me dump you Don't let me again Don't run away, save me Don't let me fall Don't let me again Never regret me Riverows w jedynce polskim radiu, czyli nika Grand, Damian Pietrasik. Teksty muszę zapytać patronat polskiego radia, Radia dla Ciebie, a teksty po angielsku z premedytacją. Świadomie, nie kusiło troszeczkę odwołać się do języka mickiewicza i słowackiego. Świadomie bardzo, przy tym nie chcę nazwać tego projekt. Świadomie przy tej płycie chcieliśmy użyć języka angielskiego dlatego, że wpływy muzyczne, do których my się odwoływaliśmy, to są właśnie te wyspiarskie, brytyjskie, angielskie rzeczy i też jakoś tak mi tożsamy jest ten język z tą muzyką. Nie, absolutnie się zgodzę, ale mamy przecież cudowną historię tradycję polskiego big beatu. Damian, znasz na pewno no, te formacje nieśmiertelne, niebieskoczarni i tak dalej. Znam. Tak, jesteśmy <śmiech> też na tym wychowani. Po pierwsze, do muzyki, tej muzyki pasuje język angielski świetnie, a po drugie, teraz język angielski już jest tak uniwersalny, że naprawdę większość osób rozumie i po prostu chcemy docierać do szerszej publiczności. Pytam, powiem wam dlaczego to nie ma z tym złośliwości z mojej strony, otóż w roku ubiegłym trzykrotnie w ramach międzynarodowych targów muzycznych, w tym w Stanach Zjednoczonych, największych, słyszałem takie opinie, że nikogo nie interesuje muzyka anglosaska, śpiewana po angielsku, jeżeli nie ma pewnego zabarwienia regionalnego. Czy to jest rock and roll, czy jakakolwiek inna forma. Po prostu martwi się o Was, że utrudniliście sobie na wstępie drogę w świat za granicę. Nie, nie. My po prostu robimy to, co kochamy i chcemy to, to w ten sposób robić i chyba tym się kierujemy. Nie tym, czy ktoś, komuś się to będzie podobało, czy nie. Czy będziemy, nie wiem, wpisywać się w jakieś tam trendy, albo nie wiem, że, że musimy robić coś super alternatywnego na siłę i tak dalej. Nie, to nie, zupełnie jesteśmy dalecy. Tak czujemy, po prostu. Totalnie tak tego chcemy. nie kalkulowaliśmy właśnie. Tak. To jest podstawowe tutaj zdanie, które jest istotne, bo po prostu tak czuliśmy, tak chcieliśmy. No nie wiem, no być może tak się mówi na świecie. Nie wiem, zobaczymy. No, Niemcy śpiewają po angielsku, Szwedzi po angielsku jakoś nikt nie ma z tym problemu. Oczyście byli takim zespołem, trochę takim zwiastunem z Polski, który zwoił no, <grystanie> Riverside na przykład. Riverside, tak, absolutnie. Wysłowie też miały romans z angielskim, A, nie? nie no, no, to długo by wymieniać, ale tu rzeczywiście muzyka się broni i dzisiaj premiera The River Rose w jedynce. Dęcynika, gran, wokalistka i odpowiedzialny za instrumenty klawiszowe elektroniczne. Damian Pietrasik, kwartet, który ma swoją premierę, premierę niezwykłą. Słychać tutaj echa, oczywiście big beatu, tego najbardziej szlachetnego, rock and rock'n'rolla Ani Rusowicz, czy zespołu, który bardzo mnie zaskoczył po mniej więcej dwóch dekadach w takiej książkowej analizie Tomasza Lady. Wszystko, co kocham. Bardzo polecam wam tę lekturę. Opisywał tam fantastycznie rozwijającą się karierę zespołu Big Day. Nagle przerwano, ale zdaniem i krytyki ówczesnej, i słuchaczy, jeden z takich zwiastunów, pierwiosnków dobrej energii w muzyce polskiej. Po prostu pozytywne granie. Czuć tutaj te echa. One się też przejawiają w tekstach. O to chcę zapytać. Ten pozytyw u A, nas w, w tekstach. U nas jest troszkę pozytywu, ale też jest sporo nostalgii w tych naszych tekstach, w warstwie tekstowej, ale jednak z takim światłem nadziei na pewne pozytywne zmiany, które mogą zajść w świecie. Dużo się w ogóle dzieje w świecie aktualnie, więc elementy trochę takiego, wiesz, niepokoju, tęsknoty za pewnymi rzeczami w warstwie lirycznej tutaj można znaleźć, ale tak jak chociażby piosenka Eyes of Hope, o której już wcześniej wspominałam, tam jest ta Nadzieja na to, że pewne rzeczy mogą się ułożyć może lepiej, że w nas ludziach jest ta nadzieja, w to dobro, które może jeszcze zaistnieć w tym świecie. Mam nadzieję taką. Absolutnie, podpisujemy się. Damian, jaka była filozofia pracy z że były single? Jakiś utwór szczególnie jest Tobie bliski? Powiedz trochę o kuchni, trochę realizacji tej płyty. To było tak, że nagrywaliśmy śladami, nie nagrywaliśmy na raz. Na początku robiłem pełne aranżacje utworów w domu. Później wysyłałem do członków zespołu i każdy dogrywał różne rzeczy, albo przyjeżdżał do mnie i nagrywaliśmy w pokoju. Nie, nie korzystaliśmy ze studia nagraniowego raczej, oprócz perkusji. E, później wszystko albo ja miksowałem, albo Michał Kupicz, a masteringiem zajął się już finalnie Grimmy Lynch w Liverpoolu, taki, w, taki brytyjski masteringowiec. Tak to wyglądało i płyta powstawała dwa i pół roku i niemal codziennie nad nią pracowałem. Codziennie coś nowego robiłem w związku z tą płytą, więc to też bardzo dużo pracy i korzystaliśmy w ogóle z, ani z producentów, że ktoś nam coś zrobi i tak dalej, z sidemenów, tylko po prostu nagrywaliśmy wszystko sami i jesteśmy z tego bardzo dumni. Nawet wokale, no wokale, no wszystko, wszystko po prostu. A powiedz o muzykach, którzy tworzą zespół River Tę płytę nagrywał na perkusji Tomek Mądzielewski, na basie Bartek Milczarek. Na wspomnianych już instrumentach klawiszowych Damian Pietrasik, wokal, gitara Szymon Fabisiak, druga gitara Krzysztof Ugrowski, no i na wokalu ja, Nika Gran. Sześć osób, akurat zdjęcie frontowe jest chyba z czterema osobami, tak, prawda? Tak. De facto to jest czwórka, która tworzyła, komponowała i tutaj jesteśmy, to jest ta nasza czwórka, która jest takim członem najbardziej hmm. istotnym z punktu widzenia samych kompozycji. I... Jest jeszcze skrzypaczka tu widzona z Nasza skrzypaczka. Urodziła dziecko i teraz nie ma za bardzo czasu, żeby z pograć z nami. Pograć. Z nami ale tak, może, tak. Może Irena film. Grycie, gracie koncerty? Gramy koncerty, mamy już kilka za sobą. Najbliższy będzie we Wrocławiu w Starym Klasztorze, na który serdecznie zapraszamy słuchaczy, którzy mogą się wybrać 17 kwietnia do sali witrażowej. W Polskim Radiu Rzeszów, tam na żywo i dla publiczności. W tym roku jeszcze w Hydrozagadce zagraliśmy premierowy koncert. Przed nami właśnie festiwal Luz Blues w Augustowie w lipcu. Mm. I Festiwal. Bitelmania Festiwal zagramy tutaj właśnie, czyli, czyli w Pol Warszawie Grubim. w Domu Kultury Świt 4 grudnia. Oto się nie możemy doczekać. Wypatrujemy tego koncertu. Nika Gran, Damian Pietrasik. Piękne dzięki. Bardzo Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Stronger Jedenca. Kowalski kasat, kowalski skop, Niech się ciepło trzyma chłod Podnaleźć sławetne wejście z plakietką szczęście Kowalski marzy, że się nie łudzi Że jest gdzieś wyjście, którym wyjść można na ludzi W tym samym zrób to sam i nie narób plam Faktycznie jest sam Dlatego to podziwiam go Niech się ciepło chłop. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Posłuchajmy szóstego fragmentu powieści Daphne du Maurier Rodzina delanejów, Czyta Anna Kurt. Ludzie zawsze o nas plotkowali, nawet gdy byliśmy dziećmi. Gdziekolwiek pojechaliśmy... Wszędzie otaczała nas dziwna atmosfera wrogości. W owych czasach, po I wojnie światowej, inne dzieci zachowywały się grzecznie i zgodnie z konwenancami. My zaś byliśmy niezdyscyplinowani i rozwydrzeni. Ci koszmarni Dela Maria nie cieszyła się sympatią, ponieważ parodiowała ludzi i to niekoniecznie za ich plecami. Miała niesamowity dryg do wyolbrzymiania drobnych ludzkich wad czy nawyków, takich jak sposób odwracania głowy, wzruszanie ramionami, modulacja głosu. Nieszczęsne ofiary zdawały sobie z tego sprawę. Widać było, że te wielkie, błękitne oczy, niby to rozmarzone i niewinne, w rzeczywistości wypatrują okazji do diabelskich figli. nie lubiano nie tyle za to, co mówił, Ile za to, czego nie mówił. Nieśmiałe, mało mówne dziecko z wiecznie naburmuszoną miną, którego milczenie pełne było ukrytej treści. Ktoś, kto się z nim zetknął, od pierwszej chwili czuł się podsumowany, osądzony i definitywnie skazany. Co jasno wynikało ze spojrzeń, jakie Najal wymieniał z Marią. Potem zaś, zanim jeszcze dorosły zdążył się oddalić, ścigały go dziecięce śmiechy i docinki. Celia była tolerowana, ponieważ z rządzeniem losu odziedziczyła urok obojga rodziców i ani jednej ich wady. Po papie miała wielkie, wspaniałomyślne serce, jednak bez skłonności do egzaltacji i przesady. Po mamie zaś wzięła wdzięczne maniery, bez choćby odrobiny jej niszczycielskiej mocy. Nawet talent do rysunku, który w pełni rozwinął się u Celi dość późno, Nikomu nie przeszkadzał. Nigdy nie rysowała karykatur. To bardziej pasowałoby do Marii. I postaci nie były złośliwie powykrzywiane. Taki kształt nadałby im zapewne najo. Anna Kert przeczytała szósty fragment powieści Daphne du Maurier, Rodzina delanejów w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy. Jedynka Polskie Radio Autopromocja Radio.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 czy rano jak się wstaje to się puszcza to radio i się jednak go słucha 11 kwietnia dzień radia w jedynce jedynka to jest radio autopromocja reklama